Karola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu. Z drzemem są pire. Bar. Karola. Dobry wieczór. Witam was ponownie w ten gorący letni wieczór. Mózg mi się prawie już zlasował. Nie idzie wytrzymać. Nagrywać też się nie chce. Ale co? Trzeba się zmusić. Nie ma zmiłuj. Trzeba. Trzeba dla dla tych, co po nas przyjdą No i cóż Nie ma co gadać za wiele Zapraszam Bar -Carola. Słuchajmy Czy Szczytno to centrum wszechświata? Hmm, z pewnością nie Jednak Kontrstacja to centrum zainteresowania polskiego podcastingu. Łukasz Iliaszewicz. Zaprasza na www.kontrstacja.pl I może od razu, żeby nie było jakichś niedomówień, żeby nie było gdybania, może nie gdybania, ale... o jakichś niejasności... Powiem, że ten pornos całkowicie przypadkowo został wybrany. Po prostu chciałem jakoś przerwać. I wstawiłem właśnie taki przerywnik, bo tak mi się podobało. I już mogę. Po moje. Chciałem rozpocząć nową serię. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Serię, która miałaby wam pokazać, że tam gdzie was nie ma wcale nie jest dużo lepiej wbrew temu czego człowiek oczekuje seria będzie ukazywała się nieregularnie nieregularnie zawsze wtedy kiedy trafi się coś ciekawego coś żeby można było oprócz innych no nie wiem co miał powiedzieć aha Walczę trochę jeszcze ze stroną. Pewnie jeżeli traficie na tą stronę, to i tak już nie będzie, nie będzie nic widać śladów tej walki. Chciałem z boku zamieścić listę podcastów, które słucham, tak jak to jest w zwyczaju. Listę niestety, ale dosyć długo. Ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Udało mi się stronę już przetłumaczyć na język polski, ale... Chyba z tą listą sobie nie poradzę. Ale nic to. Zrobię kiedyś audycję, w której opowiem. Opowiem o tym, czego słucham i dlaczego słucham. I może w ten sposób wywiążę się z zobowiązania wobec innych kolegów, podcasterów, jeśli wolno mi użyć. Takiego słowa. Ej. No cóż. Zapraszam więc do słuchania. Czuł, że zbyt, Swego nie znacie. Mamy teraz mistrzostwa świata w piłce nożnej ja nie jestem jakimś wielkim sportowym kibicem właściwie w ogóle nie jestem sportowym kibicem piłka nożna interesuje mnie mniej więcej tyle samo co zeszłoroczny śnieg nie znam się na tym w ogóle nie mam o tym zielonego pojęcia i właśnie dlatego chcę zabrać głos w tej sprawie miałem okazję oglądać niedawno mecz Niemcy kontra Gana rzadko mi się to zdarza ale przy takich okazjach czasami się coś takiego przytrafi i zauważyłem, że podczas kiedy zawodnicy Gany wszyscy byli koloru czarnego to zawodnicy niemieccy nie i to już taka pierwsza ciekawostka która wpadła mi do głowy często zdarza się, że narzekamy na nasze polskie zespoły, kluby piłkarzy na pewno nie bez nie bez przyczyny ale bardzo ciekawa informacja wpadła mi w rękę kto też jest przedstawicielem Niemiec w tych mistrzostwach świata na reprezentację kraju składa się 23 zawodników. 23 piłkarzy, który, którzy reprezentują Niemcy. Wśród tych 23 piłkarzy, niestety, ale muszę mieć ściągę do tego w tym celu, wśród tych 23 piłkarzy mamy e, takich oto. Na przykład Denis Aogo, Nigeria. Jerome Kana No może się zdarzyć, że coś przeczyta mnie tak jak trzeba Kakao Brazylia Mario Gomez Hiszpania Sami Kedira Przybył z Tunezji Mirosław Kloze No może ktoś zna Polska Marco Marin Bośnia-Hercegowina Mesut Eci Turcja Teraz takie ciekawe nazwisko Lukas Podolski Może ktoś słyszał o nim Polska Serder Tasci. Turcja Piotr Trochowski Polska 11 zawodników. 11 zawodników, czyli praktycznie e, kompletna drużyna. Cała jedna kompletna drużyna w niemieckiej reprezentacji pochodzi spoza Niemiec. Tyle tego na dzisiaj. Mm, nie będę Wam zawracał gitary. Odcinek na kolanie. Na szybciorka ale no nie ma warunków nie ma warunków do nagrywania ja też nie mogę się jakoś zmobilizować, zebrać, zmusić i no i tyle żegnam się z wami na razie do następnego spotkania słuchaliście baru Karola a mówił do was wasz barman trzymajcie się dobranoc